Małżeństwo było ściśle związane ze sprawami majątkowymi. Młody mężczyzna szukał żony pochodzącej z rodziny o podobnej jak on zamożności. Gdy dziewczyna przypadła mu do gustu, odwiedzał ją i aby zdobyć jej względy układał często poematy na jej cześć. Przede wszystkim jednak musiał uzyskać zgodę na ślub ojca dziewczyny. Ojciec, próbując małżeństwo, nie musiał pytać dziewczyny, czy podoba jej się chłopak. Mężczyzna musiał za narzeczoną zapłacić. Przeważnie była to określona ilość srebra, a ojciec dawał dziewczynie posag, zazwyczaj o takiej samej wartości. Pozostawał on własnością żony po śmierci męża lub gdy małżonkowie rozwiedli się. Po śmierci żony posagowe pieniądze dziedziczyły jej dzieci. Gdy uzgodniono już sprawy majątkowe, następowała ceremonia ślubna. W czasach pogańskich była to po prostu zabawa trwająca kilka dni, a nawet tygodni. Niekiedy kapłan pogański wypowiadał zaklęcia mające zapewnić młodym potomstwo. Gdy wikingowie przyjęli chrześcijaństwo, małżeństwo zawierano w kościele. Przeważnie młoda para nie miała od razu własnego domu. Jedno z nich przenosiło się do rodzinnego domu współmałżonka. Alting Islandia w czasach wikingów nie była krajem bezpiecznym. Każdy wolny mężczyzna nosił broń. Często wybuchały bójki prowadzące nawet do śmierci. Zabójcy trzeba było wymierzyć karę. Gdyby tak się nie stało, krewni ofiary mieli obowiązek zabić go, a zwaśnione w ten sposób rody rozpoczynały walkę między sobą. Raz w roku latem wodzowie, bogaci właściciele ziemscy i inni wolni mężczyźni udawali się do Tinguelir, była to rozległa równina porośnięta trawą nad brzegami rzeki Aksę, otoczona skalistymi wzgórzami. Tu właśnie odbywano sądy i ustanawiano nowe prawa. Gdy uznano, że człowiek popełnił przestępstwo, nakładano na niego karę pieniężną, skazywano go na śmierć lub infamię. Infamis, wyjęty spod prawa, zazwyczaj natychmiast opuszczał kraj, bowiem każdy mógł go bezkarnie zabić. W tym samym miejscu odbywał się Alting, stanowiący nowe prawa. Było to zgromadzenie wodzów i ich doradców. Gdy ustanowiono jakieś prawo, natychmiast ogłaszano je ze szczytu wzgórza. Praw nie spisywano. Ogłaszający i słuchający musieli je zapamiętać. Tingvelir było także miejscem spotkań ludzi z odległych stron. Dzielono się nowinami, powtarzano plotki. Tutaj także kupowano i sprzedawano rzeczy, których nie wytwarzano we własnym gospodarstwie. Handel i podróże Pod koniec lata, gdy zboże i siano zostało już zebrane, a pogoda przed jesiennymi sztormami jeszcze sprzyjała żegludze, wielu mężczyzn i starszych chłopców wyprawiało się w podróż na starannie wyremontowanych statkach. Były to wyprawy handlowe. Zabierano na łodzie wełniane tkaniny Skóry fok, kły morsów, a nawet futra białych niedźwiedzi zdobyte na Grenlandii. Rzeczy te sprzedawano na targach w Skandynawii, Anglii i Irlandii za pieniądze i srebro. Za uzyskane pieniądze wikingowie nabywali rzeczy, których nie mieli u siebie, przede wszystkim drewno budowlane, nowe beczułki do przechowywania żywności i trunków, wschodnie jedwabie i bałtyckie bursztyny. Wikingowie stosowali też inny sposób zdobywania pieniędzy. Ich łodzie często zatrzymywały się w ukrytych zakątkach wybrzeża, ponieważ mężczyźni i chłopcy napadali na pobliskie farmy, miasteczka lub klasztory. Rabowali zboże, bydło, pieniądze i kosztowności. Zabierali nawet ludzi, których sprzedawali później jako niewolników. Teraz po dokonaniu napadu uciekali na morze. Wszystkie pieniądze zdobyte podczas takiej wyprawy były po powrocie przetwarzane na biżuterię. Jeżeli później były znów potrzebne, ponownie biżuterię przetapiano na monety. Łodzie wikingów Wspaniałe łodzie umożliwiały wikingom wypływanie na Ocean Atlantycki i przewożenie dużych ładunków przez Morze Północne. Mogły one bez trudu przybyć do brzegu właściwie w każdym miejscu. Żaden inny lud europejski nie znał wówczas tak wspaniałych łodzi, a wikingowie budowali ich kilka rodzajów. Statki wojenne, łodzie służące do przewożenia towarów, łodzie rybackie i dla wioślarzy. Wszystkie oparte były na tym samym zasadniczym wzorcu konstrukcyjnym. Oba końce łodzi wikingów były ostro zakończone. Nie miały rufy, jak współczesne statki. Znajdujący się w tylnej części ster, był przymocowany do jednej burty i skierowany do tyłu. W środku znajdował się maszt z prostokątnym żaglem. Żagiel szyto z niebielonej wełny, wzmacnianej lnianymi pasami. Pasy te farbowano na czerwono i naszywano równolegle lub w skośną kratę. W dużych statkach po obu stronach rozmieszczone były otwory na wiosła. W mniejszych zaś wiosła umieszczano na zewnątrz w Dulkach. Jorvik Kiedyś największym miastem wikingów był Jorvik w północno-wschodniej Anglii. Dziś nazywa się York. Wielu mieszkańców Islandii przybywało w celach handlowych do tego miasta, zbudowanego nad brzegami rzeki Ouse. Łodzie wikingów żeglowały w górę rzeki, gdzie wyładowywano przywiezione towary. Miasto musiało być czymś bardzo dziwnym dla mieszkańców Islandii, którzy żyli w wiejskich siedzibach wśród pól. Jorvik otoczono wałem z ziemi i drewna. Liczyło około 10 tysięcy mieszkańców. Ulice były zatłoczone, a domy stały w bliskiej odległości. W każdym był warsztat rzemieślniczy, w którym wyrabiano przedmioty przeznaczone na sprzedaż. Na rogu każdej ulicy w Jorwiku Stała kamienna budowla z dzwonnicą, grującą nad innymi domami. Były to kościoły. W Islandii nie było w ogóle domów z kamienia. Największym kościołem była katedra, otoczona cmentarzem z kamiennymi płytami nagrobnymi i krzyżami pomalowanymi na czerwono, niebiesko, żółto lub biało. Jorvik był jednym z wielu miast wikingów. Fragmenty niektórych z nich zachowały się do dziś. Czasy wikingów dawno przeminęły, zawsze jednak będziemy interesować się tym, jak kiedyś żyli, pracowali i rozwijali swą kulturę. Fakty Ojczyzna wikingów Skandynawia była podzielona na trzy królestwa – Norwegię, Szwecję i Danię. Państw nie dzieliły stałe granice. Gdy któryś z królów stawał się potężniejszy od innych – Napadał swych sąsiadów i podbijał ich kraje. Król Kanut na przykład rządził nie tylko Norwegią i Danią, lecz również Anglią. Osadnictwo wikingów Rosja Wielu wikingów wywodzących się ze Szwecji osiedliło się na terenach, które później stały się Rosją. Szwedzcy wikingowie zdobyli lub założyli na tym terenie wiele miast handlowych, z których najważniejsze to Kijów i Nowogród. Szkocja i wyspa Man, północny kraniec Szkocji, a także wyspy Orkady, Shetlandy i Hebrydy zostały zasiedlone przez wikingów. Terytoria te długo były uważane za część Norwegii. Hebrydy dostały się pod panowanie Szkocji już w 1266 roku, ale pozostałe wyspy pozostały norweskie aż do roku 1468-1469 Wyspa Man, położona dalej na południe, stanowiła aż do roku 1266, kiedy to przeszła we władanie Szkocji, samodzielne Królestwo Wikingów. Irlandia Wikingowie pochodzący z Norwegii nigdy nie podbili wprawdzie całej Irlandii, ale założyli na jej terytorium miasta Dublin i Waterford, które były ośrodkami handlowymi i bazami wypraw rabunkowych. Najważniejszy był handel z Yorkiem. Następnie królowie Irlandcy podporządkowali sobie te miasta, ale wikingowie żyli w nich nadal. Anglia Wikingowie przybyli z Danii, osiedlili się we wschodniej Anglii. Terytorium to odzyskali królowie angielscy dopiero w 1954 roku po pokonaniu króla Jorku Eryka Krwawego. Islandia Islandia została opanowana przez norweskich Wikingów. Aż do roku 1262-1264, kiedy to podporządkowała się królom Norwegii, była rządzona przez wodzów Wikingów. Wodzowie ci spotykali się w Alting. Grenlandia. Grenlandię odkrył Eryk Czerwony. Przybywali tam Wikingowie z Islandii już w latach 1350. 1500 Ameryka Północna Wikingowie byli pierwszymi mieszkańcami Europy, którzy dotarli do Ameryki Północnej. Pierwszy wylądował na amerykańskim brzegu, Leif Erikson. Ślady osadnictwa wikingów odnaleziono w Nowej Fundlandii. Normandia Terytorium to przekazał wikingom król Francji w roku 1911. Pierwszym władcą Normandii został Norwek Rollo. Jego potomek William podbił Anglię w 1066 roku. Słowo Norman pochodzi od określenia Norman, człowiek z północy. Język. Wikingowie mówili językiem staronorweskim, z którego wywodzą się wszystkie języki skandynawskie. Przypominał on bardziej niemiecki niż angielski. Anglosasi, słuchając uważnie, mogli zrozumieć mowę Wikingów. Imiona. Wikingowie nie używali imion w dzisiejszym znaczeniu. Drugie imię dziecka tworzone było od imienia jego ojca. I tak Egil Skalla Grimson to Egil syn Skalla Grima. Son znaczyło syn. A córka Skalla Grima nazywała się Skalla do córka. Pieniądze Wikingowie używali w handlu srebra. Były to srebrne monety pochodzące z innych krajów Europy lub kawałki srebrnych ozdób. Srebro ważono na małych, przenośnych wagach, aby być pewnym, że za towar płaci się odpowiednią ilością kruszcu. Później wikingowie bili już własną monetę. Sztuka Wikingowie ozdabiali prawie wszystkie wytwarzane przez siebie przedmioty. Lubili przede wszystkim motyw splecionych ze sobą lub walczących zwierząt. Używali tego elementu dekoracyjnego na mieczach, malowidłach ściennych, w biżuterii i haftach.